W miesiąc po śmierci Rudego i w dzień jego imienin na ulicy Mokotowskiej w pobliżu placu zbawiciela stanęło cywilne auto. W jednym z pobliskich domów mieszkał Oberszar Schulz. Wysoki rangi gestapowiec, odpowiedzialny za wydział, który przeprowadzał badanie Rudego. Szulc zaglądał do pokoju badań i udzielał instrukcji gestapowcom usiłującym wymusić naródym zeznania. Zbliża się godzina, w której Szulc wychodzi z domu w Aleję Szucha. Oto już idzie, energicznym krokiem. Olbrzymi, barczysty mężczyzna o nalanej twarzy i grubym karku. Nie zauważył kilku młodych ludzi spacerujących ulicą. Jeden z tych ludzi skręca w jego stronę i wyjmuje pistolet. W oczach Szulca zwierzęce przerażenie. Skręca, zaczyna biec. Padają strzały, Szulc biegnie dalej w stronę ogródków działkowych. Strzela drugi pistolet, Szulc wciąż biegnie. Wreszcie pada, zalany krwią. Jeszcze kilka strzałów, koniec. Jeden z młodych ludzi odbiera ze stygnących rąk gestapowca pistolet, drugi przymocowuje mu na piersiach kartkę, na której wypisano kilka słów o metodzie śledztw gestapowskich. Gdy wreszcie wsiadają do auta, towarzysze przyglądają im się z lękiem. A w trzy tygodnie potem, dnia 22 maja, cios spadł na gestapowca Langego, tego, który prowadził sprawę Rudego. Gestapowiec o ósmej rano szedł przez plac trzech krzyży. Szedł zamyślony, z opuszczoną głową. Nagle drgnął. Tuż przed nim stał człowiek, ze spojrzeniem tak groźnym i wyrazem twarzy tak szczególnym, że gestapowiec uczuł, jak serce w nim zamiera. Czego tu chce? Wymawrotał mnie swoim głosem. Nieznajomy wyjmuje pistolet. Krew odpływa z mózgu gestapowca. Czuje, jak uginają się pod nim nogi. Nie usiłuje nawet uciekać. Seria strzałów i koniec. Tłum w panice umyka z placu. Strzelający nachyla się nad zabitym i przymocowuje do jego munduru podobną kartkę, jak przed trzema tygodniami Szulcowi. Ktoś drugi odpina od pasa gestapowca rewolwer. Potem obydwaj śpiesznie idą do auta. Odjechali. W tym czasie wesoły, częściej niezwykle przychodził ze swymi cukierkami na Aleję Szucha.